w premierowym podcaście zatytułowanym Wielka Improwizacja numer pierwszy. Witam Was Piotrek. Siema. Witam Was ja, czyli Adrian. Nasz skajpowy podcast będzie dotyczył spraw dotykających nas wszystkich, aktualności ze świata i kraju. Tak więc, tak na rozgrzewkę dzisiejszy premierowy odcinek będzie dotyczył najnowszych wydarzeniach, najnowszych wydarzeń sportowych. Życzymy miłego słuchania i z góry przepraszamy za wpadki wynikające z naszego braku doświadczenia. To może zacznijmy od jakiejś tam genezy. Franca. Skąd on się wziął? Sramca. Powiecie w Wodzisławskim się urodził Tam z jest jakiś klub sławny dość No Odra No właśnie Była w Ekstraklasie parę lat ładnych Nie wiem chyba Chyba nawet teraz jest A nie prowadził tej Odry teraz? W że nie wiem Nie mam pojęcia, ale mi się zdaje, że, że nie Oj? Oj nie, on prowadzi inny klub teraz. A widzisz, a dzisiaj były takie jakby darby dla tego smyty. No no, on prowadzi zagłębę, a dzisiaj grał z tym, z Włodzisławiem Śląskim. I wygrał 2-1. Powiem Ci, że zlamili troszkę Ci odlecha. Żeby w sumie takiego trenera wypuścić. I to po jednym podknięciu tak to... ...w 20... dwadzieścia... To ciężko powiedzieć o podknięciu no to, co, trzecie miejsce zajęli w tym sezonie. No w sumie tak, ale to bardziej zaszli chyba... Zaszli zaważy... Bardziej ta UEFA zaważyła, że tam się nie dostali dalej. No ale kurwa, no to już kawałek zaszli, no nie ma co gadać i tak zaszli najdalej z polskich zespołów. No tak, no to jak idąc, idąc tą drogą, to ten z Wisły, z Korża powinien wy... wylecieć na zbitery Jak odpad tam z jakimś, jakimś głównym no według mnie powinien A został to, haha, Układy miał dobre Nie wiem Znajomości, no cokolwiek W każdym razie to sensowne nie było Pierwsze to jest takie, takie coś Że ci, te dziadki z PZPN-u Wybrali go ze strachu Przed kibicami I to jest właśnie sukces tego Tej akcji Puste Stadiony Tego koniec pzpn i to można im to przepisać. Przecież jak oni by, jakby było wszystko cichutko, bez żadnych problemów, to by sobie wybrali tam jakiegoś piechniczka albo kogo by tam chcieli z tych swoich no koleg tak. kolesiów. A tak to wybrali i pod naciskiem kibiców. No tak, no bali się, że w końcu kibice zrobią wjazd na PZPN, na ich biuro i, i rozniosą ich po prostu, no już. I wtedy Tusk, który musi mieć 10% poparcia, uległby kiwicom i zamknąłby PZPN. Tak, no dokładnie. A następnie by było tak, że UEFA by nas wycofała w ogóle z rozgrywek, zabrałaby nam euro? No w każdym razie. Nie hmm. Ale z... tu. Nie jestem zwolennikiem robienia rewolucji przed euro. No teraz proszę to przemilczeć przez te trzy lata, zrobić euro i wtedy wywalić wszystkie flaki na wierzchu, bo ja sobie nie życia zabierania nam euro. No. Za 3 lata to nie wiem, czy jeszcze będzie co tam wywalać. Bo co? Myślisz, że się samo ulecie, czy po prostu się zgnoi wszystko? Myślę, że się zgnoi, a przede wszystkim tłusk, który będzie chciał mieć 110%, już nie będzie u władzy, albo inaczej. Albo będzie prezydentem no, i też nie będzie mógł nic zrobić. Dokładnie. Można pokomentować... Ja jeszcze tutaj przewartuję sobie wywiad z Dudkiem, znaczy ten czat. Może są jakieś smaczki. A w ogóle to Dudek mówił, że Real to tak w ogóle to się i go obchodzi i żeby chciałby sobie do Liverpoolu wrócić. Mhm, tylko, że przede wszystkim to niko tam nie weźmie starego dziada. To znaczy może... nie tyle co by chciał wrócić, tylko na pytanie czy wybrałby numer jeden w Realu, czy numer jeden w Liverpoolu, to odpowiedział, że w Liverpool, czy w Liverpoolu. No bo dlatego, bo w Realu to nigdy nie miał nawet szansy, żeby być numerem jeden. Ale nawet jakby miał szansę, to by wybrał Liverpool. jakby miał wybierać między tymi dwoma klubami, no. Mhm, mhm. Bo my... Że, my... że co? Bo przede wszystkim w Realu by była za numer jeden, by miał dwa razy więcej kasy niż w, Be w Liverpoolu, tak więc... To już wiadomo, że to tam jest takie, takie PR-owe pieprzenie, nie? Że tam tu atmosf tak. atmosfera taka, kibice, bla, bla, bla. A pewnie i tak zadecydowałyby pieniądze na końcu no, chyba te jego wszystkie decyzje pokazują, że leci na kasę wiedział przecież, że w realu nie będzie grał yy, w pierwszym no składzie. i właśnie tutaj też wypowiadał się na ten temat i mówił, że, <śmiech> że głupotą byłoby odrzucenie propozycji najlepszego klubu na świecie i że tam jest można zebrać ogromne doświadczenie, że nigdzie nie ma takich trenerów tam. W sumie tam trochę niby ma racji. I że to jest takie, taki przedsionek, no to jest tego, przedsionek do jego kariery trenerskiej. No, no może pod względem kariery trenerskiej tak, ale jako piłkarz to on tam wątpię, żeby się rozwinął cokolwiek. Jedyna szansa, żeby coś tam zadziałać to jest teraz reprezentacja i może ktoś go tam wyciągnie z tego realu. Chociaż on już młody nie jest ile on ma lat. Reprezentacja to wątpię, bo chyba z muda, z tego co wiem, to będzie stawiał na Kuszczaka. On w ogóle na młodych będzie stawiał? Tak. Ale jeszcze nie wiem, nie, dlaczego na Kuszczaka, bo go powołał teraz. Nie, bo sam tak powiedział w jakimś wywiadzie, czytałem, że jest bardzo na Kuszczakiem, że mu się podoba to, co on gra. No, to chyba mówił, że kłopi co Kuszczaki, młody, jak on tam szczęsny. A jak Boruc wyzdrowieje to jeszcze Boruca dołączy i między tymi trzema będzie wybierał. Oto. A Fabianskiego nie powołał teraz? Nie, nie wiem. No. Szczesnego ja i Kuszaka, tak? Nie hmm. Dudek urodził się w 73, czyli licz teraz. Czyli ma lat 36. Czyli młody nie jest. Czyli ma jakiś rok jeszcze na transfer, żeby coś pograć. A w ogóle wypowiadał się, żeby chciał zakończyć karierę w Polsce w jakimś polskim klubie. No i mógłby w Polsce to by mógł nawet spokojnie do 40 pograć w jakiejś tam <coughs> czy lidze czy drugiej. Tylko, że on mówi teraz, że, yy, czy byłoby zainteresowanie nim w polskiej lidze. Zależy, jakie postawi warunki. No właśnie, tu jest bardzo drugie tarczy. pytanie. Ile on sobie za rzeczy pilił? <głos> tak, pieniędzy. No przede wszystkim niech zapomni o kasie jaką dostawał na zachodzie i wtedy jak da jakieś normalne, normalne warunki to każdy go z chęcią przyjmie, a poza tym już teraz po tylu latach, to nie wiem po co mu kasa, on już jest tak ustawiony, już tyle zarobił w tym realu, że nie powinien teraz tak, sobie tego robić, tylko dla takich powiedzmy sobie, frajdy. Chyba, że nie lubi grać piłkę, nie wiem. A jeszcze co do tego Dudek Dance. Ja, tak, ja do tej pory myślałem, że to jest jakaś tam taka improwizacja wielka, nie? Że on tak sobie wyszedł i sobie coś tam strzelił mu do łba i zaczął jakieś tam cuda tak, to jest improwizacja, dzisiaj to przesadzasz, już zostaw tego Mickiewicza. I ten... <śmiech> a to było w ogóle wszystko ćwiczone na treningach i tam w jakichś mniej w meczach o mniejsze stawki to właśnie próbował już to robić a ja znowu ja co innego słyszałem, bo ty tam z tego wywiadu to czytasz z strony no. czata a wcześniej znowu się upierał że, że przed tym meczem jakiś kibic podszedł i mi powiedział, że kiedyś tam dawno temu jakiś tam bramkarz Liverpoolu robi tak samo i żeby on tak to Hmm. To ale w coś, tak. w ten kibic w sumie kiedy on pod, podszedł do niego przed meczem tym? Czy o co chodzi? No, by, no tak. No, no ale pamiętam. Z tego co on tutaj się wypowiada to mówi, że to już dużo dawniej to trenował. To może nie kibic, tylko ktoś tam, nie wiem, z piłkarzy czy, czy, czy, czy czegoś? No. Dokładnie już nie pamiętam, bo to dawno było przecież za 4 albo z 5 lat temu. Sprawdźmy jak ta legła, jak tam sobie radzi. Miejmy nadzieję, że tam... Do... A, wygrywała po pierwszej połowie 1-0. Nie. Niestety. Tak, 1-0. A Roger to jeszcze gra w legi, czy już nie? Nie, nie, nie. On poszedł chyba do Grecji. W Grecji mówisz? No, no i teraz ciekawostka taka, bo... Ja pamiętam jak było z Oli, nie? Też poszedł za granicę i naraz zapomniał, to <śmiech> tak. Zobaczcie, ale może tak samo A Ateny No właśnie, Aek Ateny. Jakoś tak no nie wiem, ale przede wszystkim ja go nie widzę teraz w tej reprezentacji. Raz się pokazał, okej, okay, ale teraz to już nic z sobą nie pokazuje. Nie ma... po, pierwsze on, po pierwsze on nie ma formy, a bez formy poszedł na jakieś tam wojaże zagraniczne. No właśnie. Oni zobaczą, że on nie ma formy, posadzą go na ławce i już z tej ławki nie wyjdzie i się skończy. Dokładnie, tak jak wielu naszych wspaniałych piłkarzy, różne tego typu, sagany, niesagany i tak dalej. A właśnie ciekawe, jaki będzie miał stosunek ten, smuda do Wichniarka. No nie wiem, ale ty słyszałeś, że tam Wichniarek ma jakieś z prawem problemy. Z prawem? No z prawem. czy ja nie wiem, czy to o nim było, ale no chyba tak. Jakiś długi popadł, coś takiego, tam do więzienia, coś takiego, jakieś... Nie, nie. Nie o nim? Może ty mówisz o tym, czekaj. Onyszko? Nie, Onyszko to, to inną drogą, ale... Bo wiem, że ten Onyszko to tam odpierdziela jakieś farmazony. No nie wiem, ale to czytałem na WP, pamiętam, nie ma co tak. Gdzie czytałeś? W każdym razie, na WP. Ale to żydowska strona. To, się, to trzeba wyciąć, bo niestety, ale... <samm critique> A nie dopadnie, nie? Nie tolerujemy antysemitów? No. <śmiech> może, i, może i tolerujemy, ale nie na antenie. Antysemi... <śmiech> Antysemici są spokik. Okej. Okay. Dobra. E... <śmiech> może być nawet, nie? On daje radę. No dobra, to zaczynamy drugą część. Tamta zakończyła się bardzo pozytywnie. E... Okay. Anegdotką o Żydach i antysemitach to jak już jesteśmy przy Żydach to może nie wiem, przejdźmy do Kubicy tak, żeby on miał coś wspólnego, nie? nie no, wiem, ale nos ma taki żydowski nie wiem, według mnie nie ma no. według mnie to ma rysy południowo słowiańskie a to nie są żydowskie rysy a, no. nie wiem, rysy południowo ale... są no, no zostawmy ten aspekt dotknijmy może tego co w tym sezonie Kubica zrobił Czyli... No, to... czyli... Czyli nie, nie wiem... nic, nie? Nie, On tam jakiś magazyn tam wybierał pięciu najlepszych kierowców tego sezonu. Znaczy najlepszych... Takich, którzy zrobili jakieś najciekawsze akcje, najlepsze wyścigi, mieli coś, coś w tym stylu. No i Kubica był tam chyba na, na czwartym miejscu za tą Grand Prix Brazylii, co za drugie miejsce. No tak, no, no wtedy to... Oglądałem to. Troszkę mnie to zdziwiło. Mi się wydaje, że to był chwilowy przebyt formy tam BMW pod koniec. Może chcieli się pokazać, a może podpasował ten tor. To nie jest kwestia tego, że oni chcieli się pokazać. wiesz, jak oni by się chcieli pokazać, to by w każdym wyścigu mieli wysokie miejsce. No ale mi się wydaje, że w tym sensie chcieli się pokazać, że na do widzenia, nie no, takie już odejście z formuły w dobrym stylu. Nie no, wiem, no, jakby się chcieli żegnać, żeby w tym Abu Dhabi zajęli wysokie miejsce. A może po prostu im się nie udało, może chcieli wysokie miejsce zajmować. No, ale to, to mi się daje, że to nie jest kwestia, czy chce, czy nie chce, bo chyba zawsze się chce, jak się wkładzie takie wielkie pieniądze w tą formułę. No, no tak, to w sumie może i masz rację. No ale teraz widzisz, Kubica przeszedł do, już mowa o Kasie, do, do Renault, ale no chce oszczędzać i może I chce się wycofać. Tak. I... I teraz właśnie jest sprawa taka, czy jak oni się wycofają, to czy Kubica będzie miał sezon jeden w plecy? Czy po prostu jakoś sobie znajdzie na chybcika jakiś zespół? No moim zdaniem to raczej w plecy no, nie można pozwolić na takie coś, bo no, rok w plecy no to jednak za dużo. A poza tym mi się wydaje, że Kubica jest za dobry, żeby nie mógł sobie znaleźć żadnego zespołu na chociażby na ten jeden sezon. No, myślę, że taka Toyota czy tam jakieś inne, jakaś inna Honda to by mm. zwolniła jakiegoś tego na Kamurę i z chęcią zatrudniła sobie Kubica. No akurat na to zostaw w spokoju, bo mało występował, a pokazał się z bardzo dobrej strony. Ale mogłeś tam podać kogoś innego. No, to, no, ci Japońcy to są tacy, tacy kamikadze. No kamikadze, ale widzisz, no dzięki temu czasami coś. coś dobrego pokażą, jakąś ciekawą akcję, wyprzedzanie i tak dalej. No, gdyby wszyscy byli tacy jak taki powiedzmy sobie Rajkonen, który tylko jedzie, nikogo nie wyprzedza i tak dalej, no to po co oddać to formułę? Kubica mi się ostatnio zrobił jakiś taki nudny, tak jechał tak statycznie, jakieś tam zero takich jakichś ostrych akcji, zero jakichś tam bloków. Jak się no. jak, jak mieli go wyprzedzić, tego go wyprzedzali, jak on miał wejść wyprzedzić, to go nie zawsze wyprzedzał. No nie wiem, nie wiem, bo... Ale to... Chyba nie oglądałeś ostatniego wyścigu, bo przecież wyprzedzał i akurat wtedy wywinął e, tego. Abu Dhabi mówisz? Tak. Nie, nie oglądałem. A nie oglądałeś. No właśnie, to po co się mądrzysz? No ale z tego, z tych, co oglądałem, to wypowiada no się... to zapytanie. możliwe, ale w Abu Dhabi akurat miał kilka okazji. Kilka razy wyprzedzał i pirłecik był jeden w jego wykonaniu, bo nie dał rady wyprzedzić i zakręcił oko. No cóż, a nie wiem. Do końca grudnia będzie wiadomo, co, co, co tam terenowo myśli. No ale jak oni... Jak oni myślą o wycofaniu się, to ja widzę, że w przyszłym sezonie. Nawet jakby zostali, to już nic ciekawego nie będzie. No już nie będzie takich nakładów pieniędzy na to. Nie. Takie się wydaje no. Czyli Rzekowica znowu tam będzie miał takie, takie tam stranie a No zresztą, no, tak się wszyscy cieszymy na te no, a przecież w tym sezonie reno nic nie pokazało. No, taka jest prawda. Tam Alonso parę, parę razy coś... Zajął jakieś miejsce, ale to był tylko taki przebłysk, A, tak no, a teraz jak, jak oni teraz jeszcze może zmniejszą nakłady, to już będzie całkiem tragiczne. No tak, no to będzie takie drugie Force India. Tak jeździć, aby tylko jeździć sobie. Tak, no nie wiem, nawet nie w celu reklamy, bo przecież to nikogo nie reklamuje, jak siedzi się na ostatnim miejscu. No niby nie, tam pewnie dostają jakieś z tych ING banków, jakieś tam kasy. No ale ja bym nie zaufał na przykład takiej marce, która to ma swój team na ostatnim miejscu w Formule 1 sorry bardzo dla mnie to... Czy... ale to tam wiesz tam, się nie liczy czy to ona jest od pierwsza czy ostatnia czy dwudziesta czy które ważne, że jak jest na to, że to widać ten napis ING to głównie bo to chodzi w reklamach, nie? no dobra, ale to ale to nie jest zbyt pozytywna reklama no znaczy dla ING, dla ING to może tak, bo no im to jest obojętne, ale mi chodzi o same marki samochodów no przecież oni po to starają się jak najlepszych mieć jak najlepsze bolidy mieć w formule żeby no pokazać się że ich jednak marka coś znaczy nie? no niby tak no i BMW przecież to jest dlatego... mniejsza że 50% zespołów jeździ na podzespołach Ferrari no ale okej okay. no, no, no, no, no dobra no tak więc generalnie już tak podsumowując o kubicy no, chłopak chopak ma pecha w życiu zawsze trafi nie tam gdzie trzeba I... by Renault rano to co w podpolony zespół no kto rok temu czy dwa lata temu każdy by w ciemno brał Renault przecież nie no ale teraz no tak. jak już się jak już przeszedł to, to oczywiście jakieś komplikacje no ale przecież no no tak to już jest no kto by się tam rok temu spodziewał na przykład że mistrzami świata zostanie Bron GP który przecież dopiero co przejął od hondy ten. Team i właściwie nie, nie, nie, nie tej, nic nie pokazywała nie wiadomo skąd oni się wzięli te, te, ten ten ten, ten rozbrał tam coś tam zachęcił i stworzył takie coś że no tak no ale twierdzą że jednak rozbram to jednak jest doświadczony gościu który w Ferrari tyle lat pracował i doprowadził Schumachera do sukcesów i tak dalej no to. No jednak pokazuje, że jeden człowiek dużo znaczy. Sztab sztabem, ale jak nie ma kogoś, kto dobrze pokieruje, to to żaden sztab. To nie, to nie. A jak tam z Heidfeldem? Już wiadomo, gdzie on, co on, co on tam gdzie robił w przyszłym sezonie. Właściwie to tak przycichło, bo była mowa o McLarenie, że może koło e, razem z Hamiltonem no ale... No ale jakoś tak sprawa przycichła No nie wiem Moim zdaniem to nie ma sensu Hightfall brać chyba że się szuka takiego spokojnego yy, Takiego przydupasa powiedzmy sobie dla Hamiltona bo jeśli by chciał kogoś konkretnego znaleźć No to... ale nie wiem czy Hightfall tam się sprawdzi w roli przydupasa przecież on zawsze taki, taki miał charakter, żeby się chciał wywyższać I zawsze chciał być nad kubicą i chciał go uzgnoić Kubicę i być wyżej niż on no ale to tylko dlatego, że był w niemieckim zespole, a teraz no. będzie w brytyjskim, gdzie Brytyjczyk jednak będzie ważniejszy. Mi no tak, wydaje, ale raczej, raczej nie ma takiego, mi się wydaje, że nie ma takiego stosowania ugodowego. No właśnie, no. Nie wiem. Jeśli, tak prawdę mówiąc, to Kowalajnen to był jak znalazł dla Hamiltona. Nie był zagrożeniem dla niego żadnym. Spokojnie sobie jeździł tam, zawsze no i... za Hamiltonem był. Kowalajny to tam obchodziło go, czy to on, czy on tam będzie pierwszy, czy ostatni. No to tak Po prostu sobie jechał. I wydawałoby się, że nie powinni go zmieniać, jeśli by chodziło o to, żeby Hamilton był liderem, no to ten układ był całkiem niezły. A może jednak im chodzi o coś innego, nie wiem. A słyszałeś, że Hamilton tam się rozstał już z tą, z tą, z tą dupą taką fajną? Jak ona tam no, się... tam słyszałem z jednej strony, a potem za dwa dni czytałem, że jednak nie, tak... To sprawa jest też troszkę podejrzana, a może wszystko pod media, pod publiczkę jest. Pewnie wychodziła jakaś nowa płyta jej. No nie wiem, właśnie tak za bardzo i nie słucham, nie wiem, ale to... całkiem możliwe. Jak ona w ogóle się nazywa? Beyoncé, to jest ona? Nie chyba. Nie, co ja pierdzielę. Wybacz, wybacz. Dobra, mniejsza, nie wiem, nie słucham popu. Jakaś tam gwiazdka popu i no, mniejsza o niej. Czekaj, wykaszle się. <śmiech> Dobra, to może nie wiem. Jak już jesteśmy przy tabloidach i różnych takich smaczkach, to wejdźmy na pudelka. To może bym wszedł na pudelka, ale boję się, że z transferem będzie problem i będzie przerywało, to może wyjść na prób, <śmiech> no Ogólnie to nic nowego. Krupa się... Puszczę no. Bory, Borysiewicz rzuca kubkami i szklankami, a Linda jest chory. Aha, nie, no to w sumie to nie, nie ma co specjalnie komentować, bo. <coughs> nie no, temat gwiazdek W sumie Kukoć to samo, tylko nazwiska się zmieniają. Nie? Niestety przykra wiadomość. Legia wygrała. Ile? 1-0. Jeszcze grali na wyjeździe. To znaczy Wisła grała w Sosnowcu, bo tam ten ich stadion zupełnie się buduje. Mhm. A z drugiej strony to, to ciekawe, bo w Sosnowcu, jak wiadomo, jest Zagłębie Sosnowiec, które ma układy z Legią, nie? Mhm. Ja to, to nie jest... wiem. Nie siedzę w tych wszystkich i kibicowskich to jak nie ogarniasz tych powiązań to ci mówię, że, że właśnie Sosnowiec jest mocno z Legią skumany i a nie wiem, na miejscu takiego kibica Wisły to ja to bym się zachętnie nie wybierał chyba, że komuś yy, brakuje noża w plecach <śmiech> a, bo na za dużo zębów no chyba, że no, to, to można wtedy bo nie dość, że kibice legi tam pewnie zjechali, to jeszcze z Zagłębia żeby wspomóc, a tam pewnie było tyle, co kot na palką. No pewnie tak, takie tam, takie tam spotkanie domowe, jak... Już nawet powiem ci, że lepiej by było dla Krakowa, dla Wisły, jakby dogadali się albo z hutnikiem, albo z Krakowią, nie? Z Krakowią? No i nie wiem. No, z Krak no nie, no z Krakowią to może przesadziłem. No by ale musiał to... chyba, nie wiem, Benedykt umarł, umrzeć. <laughs> tak, no to jest dobry sposób na pogodzenie, nie? Na, co prawda na dwa tygodnie, no ale... Jak papież umiera, to zawsze jest lepiej dla nich. Nie, ale w telewizji słyszałem o tym właśnie, że Wisła złożyła propozycję Hutnikowi, który wiadomo jest teraz widzę trzeciej, tak jak to mhm. I biedek lepiej, no ma długi i tak dalej. I za samo te wynajęcie stadionu, Hutnik dostał taką kasę, że właściwie mieliby roczny budżet, nie? a Hutnik się nie zgodził. No i weź. Przez te takie fanbojskie takie... Nie. Właściwie nie tyle przez fanbojskie, co właśnie nie do końca wiadomo dlaczego. Nie uzasadnili. A Hutnik z Wisłą tam raczej... No chyba nie ma jakichś tam wielkich zatargów, bo to przecież nie ten poziom. A Hutnik to ma w ogóle taki stadion? na normy pierwszoligowe? No powiedzmy sobie, że... Yy, właśnie, że było tak że Wisła też obiecała doprowadzić do jakiegoś stanu, nie w ten stan. A z jakiegoś powodu kochany zarząd nika się nie zgodził. No akurat tam hutnik sobie mało interesuje, no ale jakbym był na ich miejscu, to bym się zgodził. No ale to jest głupota, no jakby nie patrzy, to jest głupota. No bo jakby na przykład naszemu startowi taka powiedzmy sobie legia, no której nie kochamy. Yy, znaczy my, no bo z kibice startu kochamy Gdyby takie legia coś zaproponowała, no to, to chyba byśmy to wzięli w ciemny. Mimo wszystko kasa, modernizacja i tak dalej. Prestiż, że sobie legia w działdowie pogra. A i prestiż też, nie ma co gadać. No ale piłka to wiadomo, jest dyscyplina absurdów i nigdy nie ma tak, że, że dzieje się to, czego się wszyscy spodziewali. A Słyszałeś o tych szkoleniach na sędziów? Jakieś ogólnopolskie szkolenia są, że od 92. rocznika w dół. No, chodzi, że starsi. starsi, starsi no dokładnie. Nie I... słyszałem. I co? Jakie konkrety z tym związane? No, trzeba wypełnić jakieś ankiety, tam jakieś testy, takie różne rzeczy. Jak chcesz być sędzią, to możesz się w to zaangażować. No, nie dziwię się w sumie, bo jak, jak pewnie połowę sędziów już zamknęli, no to ktoś przejść na mecz musi sędziować. Muszą mieć jakieś castingi. Dobra, no. musimy kończyć, bo zostało... Jak oni sędziują, nie? Bo zostało nam mało sekund, to żegnamy się. Na razie, żeść.